Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę bloga na myślnikrower.com, A to jest szósty odcinek podcastu Koło Roweru Gościem dzisiejszego odcinka będzie człowiek, który przyjechał autostopem aż 40 tysięcy kilometrów I co ciekawe, w internecie nie ma o nim absolutnie nic To jest chyba jedyne miejsce, w którym znajdziecie coś więcej o nim A naprawdę ma bardzo dużo do powiedzenia bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia przede wszystkim. Bartosz dzisiaj będzie opowiadał o tym, że naprawdę jeżeli tylko mamy odwagę, to nie ma przed nami żadnych granic w tym, co możemy osiągnąć, a spełnianie swoich marzeń, pasji i wszystkiego, czego sobie założymy, jest banalnie proste, jeżeli tylko chcemy. Bartosz będzie opowiadał też o bardzo dużej ilości różnych sytuacji w podróży, Jedne były komfortowe, inne mniej. W każdym bądź razie jego prelekcja daje bardzo dużo do myślenia. Poza tym znajdziesz w niej mega dużo rzeczy, które przydadzą ci się przy autostopowaniu. Dowiesz się, co ze sobą zabrać, gdzie trzymać pieniądze, ee, jakie miejsce odwiedzić. Jeżeli masz dwa tygodnie, to co zrobić w ogóle, ruszać w autostop? Nie, jeżeli tak... To o co w tym wszystkim chodzi? Więc strasznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka podcastu. Przypominam tylko, yy, że wracamy po no, krótkiej przerwie powiedzmy. Nowe odcinki pojawią się już niedługo, a od tego odcinka rusza możliwość zadawania pytań. Więc jeżeli coś to wbijaj pod adres na myślnikrower.com ukośnik 006... A ja tymczasem zostawiam Cię z Bartoszem, ziemianinem. To na tak, chciałbym, chciałbym, chciałbym najpierw opowiedzieć, kim jestem. Przez 12 lat byłem harcerzem. Podejrzewam, że to miało duży wpływ na to, co później zrobiłem ze swoim życiem. Później poszedłem na studia. Na studiach powstał pomysł, żeby pojechać na majówkę do Wiednia. Zająło mi to wtedy 24 godziny razem z moim przyjacielem Kubą. No wiecie, taki, taki, taki, taki niedosyt, mieliśmy jeszcze 9 dni wtedy, więc pojechaliśmy troszkę dalej, więc najpierw był, później był Budapesz, później była Rijeka, dojechaliśmy na Chorwację i wtedy było takie wow, wow, że się da, że. Ale zarobiście. w tym samym czasie byli ludzie, którzy, którzy pojechali na Auto Stop Race. i oni się strasznie spieszyli po to, żeby dojechać do Dubrownika i spotykaliśmy ich na no na drodze e, troszkę się ciągnęli, tak wiecie, no jak, e, no nie powiem no, ciężko złapać stopa, jeżeli wiecie, 30 par stoi w tym samym punkcie i próbują, próbują złapać samochód e, my pojechaliśmy z takim nastawieniem że jak ci ludzie usłyszeli o naszych wcześniejszych historiach jak nam łatwo jest złapać stopa i jak, że, że się nie nudzimy w ogóle podczas tej podróży to, to był taki opas że da się, a oni to tak strasznie się spieszyli. I dojechaliśmy do Mariboru. Okazało się, że tam e, część osób e, sta, e, czekała już od 24 godzin. E, usiedliśmy razem z Kubą, zaczęliśmy opowiadać o tych naszych historiach i stwierdziliśmy, dobra, to co, Kuba, łapiemy? No dobra, łapiemy. Odszedłem do pierwszego samochodu, który stał na stacji benzynowej. Zapytałem się, czy nie jadą przypadkiem w triestu. Udało się? Udało się? A ci ludzie taka Śmierć w oczach w tym. E, To była nasza pierwsza podróż To była nasza pierwsza podróż i wtedy do, do zrobiliśmy półtora tysiąca kilometrów Parę miesięcy później Siedziałem sobie spokojnie w, w domu, nie miałem co do roboty Mogło być gdzieś koło godziny czwartek To był e, sierpień e, tak, a może bym pojechał na stopę. Zebrałem się w dwie godziny i przez miesiąc nie było mnie w domu Wtedy zwiedziłem Bałkany, zwiedziłem Albanię, Macedonię, Chorwację, Słowenię Pojechałem, odwiedzić moją czasie w Wiedniu Tak, samemu, to była, moja, to była moja pierwsza samotna na A później, pod koniec mogę powiedzieć, że mi ona wyniosła, okej? Okay? Bo to, to, to jest też taki swacz. E, zaraz po, e, po tej pierwszej podróży samotnej. Jestem skakowany. To już wiemy, że ta tak. e, Zaraz po tej pierwszej podróży samotnej e, znalazłem ogłoszenie na internecie od takiej honoraty, która z, e, została e, zapytanie, czy ktoś nie chciałby się przejechać do Admira. Był listopad, to był 25 listopada 2012 roku i stwierdziłem, no dobra, byłem w Albanii, więc co mi tam, pojadę. Wiecie, ja jej nie, nie znałem, ona mnie nie znała. Dwa dni później się spotkaliśmy w Krakowie. Kolejnego dnia miałem jeszcze okazję, żeby, żeby sobie uporządkować wszystkie sprawy i... 28 listopada wyjechałem do, do Albanii przez Kosowo, przez, przez Serbię spędziłem wtedy 10 dni w podróży było cholernie zimno ale, ale historie, które, które, które wtedy miałem były jedne z takich bardziej groźnych w, w swojej historii, znaczy w swoim, w swoim życiu później miałem taki krótki Krótki, kró, krótki etap w swoim życiu, kiedy przestałem podróżować później się wybrałem do Mołdawii, byłem parokrotnie w Rumunii, byłem e, w Korei e, także, także zaczęło to się wszystko, na, to się wszystko napędzać I na chwilę obecną, podróżowanie to jest takie moje uzależnienie ciężko jest mi e, siedzieć po prostu w Krakowie ciężko jest mi e, słuchać, e, jak moi znajomi mówią, że się nie da bo, bo wiem, że wszystko co sobie założymy jest możliwe Jak bym chciał, żeby to wyglądało? Nie chciałbym, żeby to był mój monolog Wiem, że sporo osób chce się dowiedzieć, jak tanio podróżować więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich najprostszych pytań czyli jak zacząć, co zrobić, co przygotować później będą pytania odnośnie noclegu, odnośnie transportu, coś o jedzeniu i prosiłbym Was bo ja przygotowałem sobie taką listę pytań, które by się mogły pojawić na tym bazowałem swoją prezentację ale prosiłbym was, że jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej żebyście się zadali wtedy po prostu pytania Dobra A jak z językiem? Bo to masz już odczalniczki e, z napisem ja Tak, że coś związanego właśnie, jeżeli ktoś się zatrzymał tak. Czy jak właśnie czy się przygotowywałeś pod jeżeli chodzi o język, to to pytanie, akurat przewidziałem i jest trochę dane. To zacznijmy może od tego, z kim pojechać, dobra? Jak już powiedziałem, na początku, na, na początku zacząłem podróżować ze swoim przyjacielem Jakubem. Odbyliśmy parę wspaniałych podróży. Było niesamowisze. Nie było romantycznie, ale było liście. Miałem parę, parę, parę takich wajarzy, parę, parę takich gdzie, gdzie byłem kompletnie sam Zacznę od Jakuba To jest wycieczka właśnie do, do Chorwacji Gdzie próbowaliśmy, to zdjęcie akurat pokazuje, że próbowaliśmy przejść pod autostradą po okolicach Biednia próbowaliśmy, próbowaliśmy się dostać do i mieliśmy ten problem że ustawiliśmy się po złej stronie autostrady i szliśmy szliśmy, szliśmy, szliśmy i w końcu znaleźliśmy takie oto tunele więc stwierdziliśmy, że dobra, to pojedziemy w te tunele i weszliśmy nie. Proszę. tak, żeby przejść na drugą i one były takie coraz mniejsze i mniejsze no i no, jak doszliśmy, podejrzewamy gdzieś do połowy tej trasy to wtedy zrezygnowaliśmy, że no nie da się dalej iść, i musieliśmy zawrócić. I to był jeden, jedyny raz, kiedy zawróciliśmy w tej podróży, bo cały czas staraliśmy się, żeby nasza podróż, to był taki, żeby, żeby cały czas przejść do przodu. I nasz punkt startowy i końcowy, to był, to był nasz dom. Później moja prywatna podróż właśnie po Bałkanach, ta miesięczna, Wtedy, wtedy poznałem, zrobiłem sobie taki kolasz. Tak? Kto ci zrobił to zdjęcie w takim razie? To mi zrobił taki Słowak, Dawid. Co ją drogą Dawid przetyp.. Pierwszy, pierwszy raz pojechał na stopa i, no i tak spotkaliśmy się, w, jak wyjeżdżałem z Albanii i pytam się, Ej Stara, jak ty przeżyłeś w tej Albanii? A on mówi, no wiesz co, jak byłem w Macedonii to złapałem takiego stopa, gdzie było czterech gości w samochodzie, no, nie? no i jeden z nich był, był 40-letnim klawiczkiem, drugi był swadko, trzeci był kierowcą i jeszcze jakiś ich znajomy. I cała czwórka razem z tym Dawidem pojechali do Albanii po to, żeby dla tego, te, tego 40-latka kupić żonę. Jeździli <śledzimy> po takich okolicznych wsiach i, e, i wybierali po prostu no, także e, Darwin w ogóle nie miał ani na biotu, ani nie miał e, śpionera miał tylko e, miał tylko ze sobą matę i, e, i jakiś kos wtedy także, także szacun dla niego, naprawdę jak na pierwszą podróżą to dostawą, którą, którą wykonał to zarobiście. To, to, to, to, to, e, to, jest, to jest właśnie zdjęcie zrobione w Chorwacji nie, przepraszam, w duże. Miasto Czani I co, co, dlaczego akurat w Kuczyncie mi się tak bardzo podoba? Bo 400 metrów dalej była plaża. I na tej plaży ludzie leżeli jak sardynki. Jeśli była godzina 6 rano, i ludzie wstawali, żeby sobie było ręczniki na tej plaży, i, i tak leżeli nie? cały dzień. A my poszliśmy razem z tym Dawidem, którego poznałem parę dni wcześniej, poszliśmy wzdłuż wybrzeża. I znaleźliśmy taką totalnie dziką plażę. Taką, no, wiecie, no kurczę, w ogóle zero ludzi i jeszcze e, takie, takie były e, baseny morskie. Właśnie jest właśnie taki z takiej, z takiej się kąpień teraz. Tam, pamiętam jak skakałem z klifu tam 8 metrów w dół, nie Fuh, w życiu czegoś takiego nie robiłem, ale jak już byłem, na, jak już, wiecie, przeżyłem tą Albanię wtedy, to stwierdziłem, że a dobra będę skakać. Nie? Później była właśnie ta podróż do, do Albanii. To jest ta honorata, która poznała mnie parę dni wcześniej, przed, przed tym jak tam wyjechaliśmy. To jest Kuba, który stwierdził, że jak wyjedziecie do Albanii, to ja też muszę. To jestem ja. I pytanie, co my robimy w bagażniku? Otóż byliśmy jeszcze Turesz był, był, była końcówka listopada, początek, początek grudnia Było strasznie zimno i siedzieliśmy sobie w kawiarni Taka trzy razy mniejsza niż to Ja sobie pisałem pamiętnik Kuba e, odpoczywał, ona rada poszła zwiedzać miasto I właściciel restauracji pyta się A wy macie jakiś nostek? Tak, zgodnie z prawdą, że nie To, to jak chcecie to ja mogę przemocować. no fajnie, no, no, ale tak trójka nas jest no, no dobra, no to wezmę nasz. a ile? no 10 euro może być, nie? 10 euro, wiecie, za nocleg i to jeszcze było za trzy osoby wtedy, nie? No, to jasne, pewnie, czemu nie? To nie wypada nie skorzystać z, z takiej okazji e, czy jakiś haczyk był? Dowiedzieliśmy się dopiero, jak, jak nie wyjść z tej, z tej restauracji. Pyta się nas wydarzycie, a czy nie będzie nam przeszkadzało, jak będziecie jechać w pachnieku, Wiecie, Albania, Grudzień, zero ludzi, jeszcze powiedział, że weźmie ze sobą paru pracowników. Więc e, wsięliśmy do tego bagażnika, jeszcze prosiliśmy, żeby nam porobił zdjęcia. Wiecie, jakby tam chcieli robić krzywdę, to, to by przynajmniej wie, mie, mie, mie, mieli to taką świadomość, że za, zakaz byli jakiś świrów nie? E, albo hipisów. I e, poprosiliśmy, żeby nam zrobili zdjęcia, zamknęły się, zamknęła się ta klapa i jedziemy. Z 15 minut, które mieliśmy jechać, zrobił się 25 z miasta, jako jedyny widziałem wtedy coś przez tą szybę zrobiły się przedmieścia ciemno, wyboje najpierw było nam do śmiechu uśmiechnięte twarze później, później tak, taka, taka cisza się zrobiła taka, taki nastroł, taki trochę gromowy taki, no ciekawie się zrobił nie? Ponorata taka troszkę ma na strafie, no bo już wszyscy, wszyscy wtedy byliśmy świadomi tego, co, e, co by się mogło zdarzyć e, Ja sobie przełożyłem nóż z, z kółki tutaj do kieszeni e, tak jedziemy, nie? I tak e, jesteśmy coraz dalej, coraz dalej Samochód się w końcu zatrzymał I... ja wysiadłem pierwszy. To co, idę do następnego zdjęcia, nie? No tu, że jesteśmy w Korei Takie Jakie jest zakończenie? Dobra eee, no jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o tą historię eee, to wysiadłem jako pierwszy i, i moim oczom wtedy okazał się taki nobiutemki hotel Kielnówka. i za to 10 euro ten gościu wynają nam całe piętro w tym hotelu więc yy, najedliśmy się najpierw w strachu ale później okazało się że, no, że można ufać ludziom prawda jeżeli fajnie jest tak dać yy, Się, że nas zakatują, się się okay. e, kolejną osobą, z którą, e, z którą później zacząłem jeździć, to zaraz po, po podróży e, do Kosowa e, jest e, moja dziewczyna, e, z którą też już sporo kilometrów przejechaliśmy e, jeszcze jedna osoba, którą, którą, z, którą, z, którą, z którą można jechać, a z którą wiele, osób nie jest, które wiele osób nie jest świadomy, że można pojechać, jest... to jest przykład? Jest, jest wasza, własna mama. Jeżeli ktoś uważa, że, że wasza mama by nie pojechała na stopa, to najpierw się zapytajcie. Moja mama mieszka w Wiedniu, i kiedyś stwierdziłem, że a wezmę ją odwiedzę Zajęło mi to 8 godzin, żeby dojechać do Wiednia Spędziłem sobie tam fajny, miły wieczór A miałem tylko weekend, To są nie 3 dni I yy, na następny dzień już miałem wracać yy, do, do Krakowa I padło właśnie takie pytanie Ej mama, nie, nie pojechałabyś ze mną na stopa?” No to moja tak ku mojemu zaskoczeniu No dobra, nie? No i... Wiesz, ja miałem tylko swój, ja miałem swój plecak ze swoim sprzętem, moja mama, nie, moja mama nie miała swojego sprzętu, więc zapakowaliśmy drugi plecak z takich, zaimprowizowaliśmy, czyli, e, czyli wzięliśmy po prostu jakiś kos, wzięliśmy coś ciepłego No i e, to, to był jej plecak, to był mój plecak, wzięliśmy sobie jeszcze taką wielką łapę i po drodze zwiedziliśmy prawie. W międzyczasie byliśmy świadkami pościgu policji w, właśnie w Czechach i to było y, nauczenie i doświadczenie, bo dostaliśmy wcześniej już mandat załapanie stopa na, na autostadzie. Y, no to nauczenie doświadczeniem, jak nas gościu wysadził na drodze ekspresowej, y, była godzina druga w mocy, to sobie zcieliśmy. Idziemy sobie z zuszej autostady, ale znaczy z ruszej ekspresówki, ale chcemy jak najszybciej z niej uciec, no bo nie chcemy wystawać do drugiego mandatu. I y, y, w tym momencie z naprzeciwka nam jechał pojazd. Zkręcił eee, w prawo, wiecie, tutaj są takie barierki, które, które się, przez które się nie da z zkręcił w prawo, w lewo, w lewo, wiaduktem na dół, w lewo, w lewo No kurde, jadą do nas, no nie? No to ja do mojej mamy, mama, uciekaj, policja, nie? I moja mama, mama taka jak wiecie, dwie głowy niszcza z tym wycarzem i nie to za I eee, ja zaraz, zaraz za nią nie wiecie? No to zaraz za tę, za ten te, te, te, te, te ścianę. Dziękuję szczerze. Skakujemy jak Moja mama w krzaka i ten sam obiekt tylko zwolnił i tylko takie. takie światła się obijały na tych krzakach Czerwone niebieskie. Czerwone niebieskie. Nie? Kurde, co, co szukają nas pewnie. A za chwilę, drugi radiowóz wyjechał z zakrętem. Cywilny samochód. Jeden, drugi radiowóz. Jakby taki dół, my tam słuchaliśmy w tych krzakach i słyszymy takie pop, pop, pop, pop! I cisza. E, nie kusząc losu, zostaliśmy już w tym miejscu na noc, nie pojechaliśmy dalej i dopiero następnego dnia ruszyliśmy z powrotem do kręgu. OK. E, jak się przygotować? Tutaj jest e, takie, to, to są pytania, które ja przygotowałem sobie Czyli co, zabrać ile czasu, sobie wyznaczyć pieniędzy i jak wybrać miejsce Ale wcześniej już padły takie pytania, także chciałbym najpierw na mnie odpowiedzieć Tam było... Właśnie języka Jak się języka, tak? A to jeszcze jest, to inaczej, ile w ogóle waży klienta? Ile waży mój klienta? Około 13 kg i ja uważam, że to jest za dużo, zdecydowanie za dużo bo jeżeli chcecie jechać na, na parę dni dosłownie to możecie wtedy spakować owszem w takich dużych plecak, jak ja miałem wcześniej dla tych zdjęciach to jest przykład właśnie tego plecaka, jaki, jaki mam system normalnie 70 litrowy plecak, w nim mam wszystko łącznie z, z ciepłą kurtką która się przydaje nawet w lecie bo miałem takie sytuacje, że jak byłem w Turcji 40 stopni żar się leje z nieba a ja miałem akurat potrzebę, żeby, żeby się bardzo ogrzać także wtedy mi się, się przydała i to nie jest jedyna taka sytuacja jeżeli chodzi o, o wagę to ja bym zdecydowanie jak, najmniejszą, jak najmniejszy pleca grobie znaczy jak najlżejszy Przygotowywał sobie. I to jest przykład. Następne zdjęcie to jest przykład yy, tego, że wcale nie potrzebujemy takiego dużego plecaka, bo to jest plecak, z którym pojechaliśmy do Brukseli. Ten malutki plecak. Ale tam nie ma namiotu i kliworu. Nie ma namiotu ich wiboru, ale z tym, z tym się wiąże historia. Bo byliśmy, kupiliśmy sobie ze znajomymi tanie loty z Warszawy prosto do Brukseli. I jesteśmy już na lotnisku. I jest godzina dziewiąta, o godzinie dziesiątej, tam mamy mieć odlot. Wstajemy i Kuba, którego widzieliście wcześniej na zdjęciach, kurde, no, nie mam dokumentu. No to przeszedł, tam znajomi, przeszli przez odprawę. Ja tak stanąłem z tym Kubą, i tak, no, no, szkoda, że nie masz tych dokumentów. No, wiesz, no, zapłaciliśmy jednak za te loty, nie? Ale mówię, wiesz co, Kuba, nie przyjdź to. Chodź, jedziemy na stopa do tej Brukseli, nie? Wtedy ja zrezygnowałem ze swojego biletu e, na rzecz tego, żeby po prostu razem z nim pojechać i dołączyć do naszych przyjaciół w Brukseli. I mieliśmy tylko tak, miałem wtedy tylko taki mały e, No i mi się udało. Po 24 godzinach byliśmy, spotkaliśmy się już w samym centrum z naszymi przyjaciółmi. E, jeżeli chodzi o namiot. To spotkałem, poznałem kiedyś takiego, takiego, skupia, który w ogóle nie miał takich rzeczy. On nie miał ani szporu, ani, ani namiotu, i brał ze sobą tylko takie taki pleca, i jeździł nim, z nim do Kazachstanu na przykład. Skąd zaczynał się? Z Krakowa? Do Huseli? Dojechaliśmy wtedy z Krakowa do Warszawy na Stopa. No i z Warszawy startowaliśmy do Proxelit. Ile mieliście? Ile co? Ile mieliście samochodów i raz. Policzyłem wtedy, że dojechaliśmy ca całą podróż, bo później jeszcze z Warszawy do Krakowa wracałem też na stopa, zrobiłem 10 samochodów. Mieliśmy takiego jednego kierowca, taki ukrainiec, taki soczy, soczysty wąs taki. E, i e, siedzimy sobie już razem z nim w, tym, w, w, w, jego, w jego ciężarówce i tak wiecie, on coś tam pogadali po, po, po rusku do nas e, my coś tam próbujemy się dogadać z nim po polsku w pewnym momencie już skończyły się tematy on odebrał telefon i mówi trochę wiedzę Trubki, Jeze! Próbki. Jechaliśmy tak dalej, nie? jasna, skończyła się dobrze, bo y, mieliśmy postój w Berlinie i zaprosił nas do swojej szwagierki na, na noc. Także y, nie musieliśmy się martwić o noc. A trupki, okazało się, że to, to były jakieś części w, do silnika Zawsze masz już flagę polską przy sobie, tak. szczególnie za granicą? E, tak Czy Nikt do Ciebie nie dymił nikt nigdy o to? Nie nie, czyli ja będę nawet ułatwia sprawę, Tak ułatwia sprawę, jak się jest. Jak, jeszcze jak się jest w Europie, bo później gdzieś w Azji to oni nawet nie wiedzą, co to jest za kraj, nie? Ale to jest taka forma mojego właśnie prywatnego patriotyzmu. Zawsze mam ze sobą flagę Polski i zawsze też mam ze sobą coś związanego z naszą religią, czyli książkę, której nie nie czyta. dwóch. Ja, mam takie malutkie wydanie, które kiedyś dostałem właśnie jak jechałem na stopa od pewnego rapera e, który się nawrócił i, e, i dał mi życząc e, mnie niemiłej podróży e, Dobrze, ile czasu sobie wyznaczyć? jeżeli chodzi o podróż e, jeżeli chodzi o podróż, to załóżcie sobie, że macie tydzień e, wyjedźcie za, za, e, wtedy e, postanowicie sobie, że chcecie dojechać do jakiegoś bardzo bliskiego miasta. Jeżeli już dojedziecie do tego bardzo bliskiego miasta, a macie sporo czasu, to wtedy jedźcie dalej. To jest taka moja dewiza. E, bo miałem, miałem takie, e, takie sytuacje, że pojechałem w podróż, bardzo mi się spieszyło, miałem mało czasu i przestawało przestało mnie to w ogóle rajcować W ogóle nie było w tym frajdy. Na przykład pojechałem raz do, do Rumunii. Bardzo spieszyłem się, żeby dotrzeć do moich przyjaciół i stałem po prostu na tym na, na poboczu i byłem wydłużony, że, że nikt mnie nie chce zabrać. A jak miałem miesiąc wtedy, we wcześniejszej podróży miałem miesiąc wolnego to dojechałem na Słowację, bo tylko takie było założenie na Słowacji pewien, pewien Piotr powiedział mi słuchaj stary, nie jedź, nie jedź na Węgry, jedź do Rumunii, Rumunia jest zajebista no to pojechałem do Rumunii byłem w Foradei, później z Sibiu, powiedzieli mi, dobra słuchaj stary, jedź do Wamawekę, tam są takie imprezy, nie? no to pojechałem do Wamawekę, okazało się, że było całkiem fajnie E, później w Amaweke, no to dobra, to jadę w takim razie do Bułgarii e, Z Bułgarii do Macedonii, z Macedonii do, e, do Grecji, przez Grecję do Albanii Jak chciałem dostać się do Albanii, to stoję na poboczu, zatrzymuje się samochód I pyta się mnie, znaczy tak mówię tak, e, Hello, I changed do to Albania. E, A masz broń? <grym> no nie, nie mam To jak to, chcesz jechać do Albanii, a nie masz broni? No, no tak, no i sobie pojechałem. E, ile pieniędzy? Ja zawsze mam na tyle pieniędzy W swoich podróżach Żebym mógł spokojnie przeżyć Miesiąc z powiedzmy. Powiedzmy Jakimś motelu Czemu z tego nie korzystam? Bo nie chcę się ograniczać Jeżeli mam możliwość Żeby sobie rozbić po prostu gdzieś namiot To to robię zamiast, znaczy z hotelu można skorzystać wiecie, od czasu do czasu trzeba się przegąpać zrelaksować powiedzmy ale są też inne formy relaksu może Cię ktoś zaprosi akurat, prawda? jak wcześniej Wam mówiłem o tej podróży mojej miesięcznej to wydałem wtedy, nie wiem, niech ktoś nie, nie. nie. 1500. 500, no? 300. 300. No. Ok, dobra. To padła tutaj właściwa odpowiedź. 300 złotych wtedy wydałem. Prze przez miesiąc. Jak pojechałem do Turcji, półtora miesiąca mnie nie było w domu. Przez trzy tygodnie żyłem w samej, w samej Turcji. Wydałem 800 złotych. Także w Krakowie wydaje mi się, że po prostu jest droże. Jeszcze, jak wybrać miejsce? To już wcześniej powiedziałem, nie wybierać, po prostu jedźcie e, i to co wam to, to, to ludzie polecą, tak? A jak mamy wybrane konkretne miejsce, do którego chcemy pojechać no, e, za dwa tygodnie? A to jest daleko czy blisko, e, no, w kilometrów To jest e, Gruzja, Turcja, Kazachstan, Portugalia, Portugalia, tak? Okej, okay, no to ja bym sobie wtedy e, założył w ten sposób że chcę dojechać do Portugalii, ale nie, że dojeżdżam tam za dwa tygodnie No dobra, a jak masz urlop po dwa tygodnie? Eee, to dojedziesz do tej Portugalii, ale będziesz się spieszyć i... Eee, nie chciałbyś gdzieś, gdzieś wcześniej sobie pojechać? Znaczy w sensie do jakiegoś bliższego punktu? I później, jeżeli ci się uda, to wtedy dojechać jeszcze do Portugalii? Bo później o tym powiem w opisie tego, tego spotkania było jak sobie wyznaczać cele, prawda? czy, czy zawsze cel osiągnięty to jest, czy, czy musimy zawsze osiągać cele, te cele i postaram się na to wszystko odpowiedzieć, ale tutaj właśnie dobre pytanie padło znaczy to by był właśnie bardzo dobry przykład czy, czy jeżeli sobie założymy, że na przykład chcemy dojechać do tej Portugalii co jest bardzo ambitnym tak naprawdę planem i nie dojedziemy do tej Portugalii to, to czy powinniśmy być z tego powodu słodni, czy się cieszyć? Czy sama podróż nie powinna być właśnie dla nas największym doświadczeniem? Jeżeli chodzi o tą Portugalię, to wydaje mi się, że to jest możliwe. Mój kolega w tydzień miał dokładnie tydzień, dojechał wtedy do Istambułu, wtedy zrobił 3000 km, nie? No, także jeżeli to jest 2,5 tysiąca kilometrów, no to strzelałem nie sprawdzałem. Okej, okay. no to po prostu tak mówię, tak z doświadczenia. że jeżeli sobie stawiamy po prostu zbyt, zbyt wysokie cele, to wtedy e, to jest ciężko, je, jest jej oczymność. A to nie chodzi o to, żeby właśnie dobić do tego wszystkiego. To wszystko. mogę wrócić jeszcze do pierwszego pytania? Tak, tak To troszkę je odwrócę. Jakie są trzy rzeczy, które zabrałeś, a potem mega żałowałeś, je kiedykolwiek wziąłeś to tak na przestrzeni tych wszystkich wyjazdów, bo zawsze bierze się za dużo to jest tak, sprawa oczywista eee... widelec niepotrzebny? ja biorę ze sobą tylko łyżkę bo no właśnie nóż mam, ale taki wiecie, do, do obrony bardziej niż do sparowania, ale myszka <grymianie> <ale grymianie> potem wam za, za, yy, zastąpić wszystko Łyżko możecie pokroić, możecie zjeść coś jak widelce, możecie zjeść zupę. Okej, okay, lepiej brać łyżko-widelec? No można brać łyżko-widelec, ale jak ktoś nie ma łyżko widelca, to co wtedy? Muszę ma nie podróżować? No. Także łyżka wystarczy, spokojnie. E, co jeszcze takiego? Często dużo ciuchur, za dużo ciuchów ludzie biorą. Ja mam ze sobą około pięciu podkoszulków i spokojnie mi to wystarcza, żeby sobie jeszcze je przebrać jakoś w podróży. E, buty na pewno muszą być takie już rozchodzone, żeby, żeby nie obcierały i czasem żałuję, że czegoś nie wziąłem jak chcecie, nie wiem czy Wam to się przyda, ale mam przy sobie aktualnie taką listę rzeczy, które ze sobą biorę nie wiem czy macie gdzieś coś do zapisania, ale może możecie mieć jakieś pytania odnośnie tego E, otóż zawsze biorę paszport, legitymację, ubezpieczenie, kartę bankową, apteczkę, aparat, telefon, oczywiście ciuchy. Mam ze sobą nóż, gaz pieprzowy, mały ręcznik, kamizelka odblaskową i uważam, że to jest maskę, że to wszyscy powinni mieć. Co takiego? Maskę z maskę gazową, a to czasami trafiają się tacy tirowcy, że lepiej mieć taką maskę gazową. Z takich rzeczy jeszcze, które, które, które, są, e, które, które zawsze zabieram, się stąd, to są nagrapki i one mnie nigdy nie zawiodły i, e, i uważam, że to jest, e, to, jest tak samo, to jest tak samo ważne, jak mieć tą łyżkę. Do czego one są potrzebne? One są przydatne do tego, żeby coś spiąć, żeby sobie... Jak na przykład mi się zepsuły spodnie, to sobie spiąłem agrafkami. Jak moja dziewczyna zepsuła sobie plecak, to spiąłem agrafkami. Jak coś tam było nie tak, to spiąłem czym? Agrawkami. Oj. <grym _> Właśnie. Agrawkami. Właśnie. Agrawkami. Dobra, Ja myślę, że tak, że co nie miałem takiej sytuacji, żeby mi ktoś okradł zawsze mam ze sobą pieniądze w różnych miejscach w bucie 50 euro zawsze. mam taki pocket, jak, wiecie, taki, jak się na szyi nosi tylko jak go nie noszę na szyi, bo tam zawsze jest dużo rzeczy w tej, w tej torebce i widać ją wystarczy z tyłu podciąć żyletko i wtedy ona wypada przez z koszulkę dlatego lepiej jest sobie przywiązać po prostu w pasie i schować między spodnie a wywiznę jeżeli chodzi, tak to mam część plecaku i nie zdarzyło mi się coś takiego, że mi ktoś okram, chociaż słyszałem o takich sytuacjach, nie, tam komuś portfel zabrali albo coś takiego, W jakiej chwali zabierasz pieniądze w Europie? W Europie, tak. A stąd gdzieś, gdzie można sobie rozłożyć to nie Może takie pytanie, ale to... Nie zawsze myślisz kolejna na tych namiat, jest jak za granicą, że możesz tutaj sobie rozłożyć z namiot? E, w Chorwacji lepiej nie rozpoznać nikogo, bo tam wtedy dostaje mandat. E, jeżeli chodzi o jakieś takie inne kraje, to po prostu są takie miejsca, gdzie e, o to jest jedna z moich zasad podróżniczych. Ludzie patrzą, a nie widzą. Czy nie, ma, nie wiem, czy zauważyliście kiedyś coś takiego, że idziecie przez, e, przez miasto, skupiacie się po prostu na jednej rzeczy i cały świat dookoła po prostu nie istnieje jest coś takiego, prawda? E, ja jak podróżuję i się, szukam miejsca do noclegu to, to wiem, że nawet jeżeli się rozłożę gdzieś w parku pod jakimś krzaczkiem nawet nie rozłożę namiotu, tylko po prostu sobie wyłożę karimata i się tam położę, to mnie nikt nie zauważy bo ludzie po prostu przechodzą i nie są tego świadomi, że akurat tutaj ktoś może, może sobie kiwać. Odpowiedziałem na twoje pytanie? Czyli w e, Tak, w kryciu. No. Ale jak przy autostradzie na przykład też się zradzało, że jakoś za barierką. Tak, tak, przy autostradzie tak. W Budapeszcie, nie wiem kto był w Budapeszcie? Ok. E, no to w Budapeszcie, jak jest ten e, olbrzymi zamek, e, to tam trzy razy już rozkładałem namiot pod tym zamkiem. W sensie, tam jest takie, takie, jak się wychodzi na ten zamek, tam jest park, na... E, Proszę, ten gdzieś w Jorki, tak? Nie, nie. Nie, to no, mi chodzi no, o radę. Tak, tak, tak. No i tam tam, tam na, na, tych, na zboczu tego zamku właśnie się doskadałem się trzy razy. Jak byłem w Belgradzie, tak samo, tam, tam też mają znaczy, ruiny już zamku. I tam też się doskładałem w, w tych ruinach. Jeżeli chodzi o nocleg, Byłby kolejny punkt. Może przejdę, przejdę od razu do niego. się okay. rozkładać. no to zdarzało e, mi się, żeby spać po prostu w jakimś pustostanie. E, to akurat jest zdjęcie z Grecji. E, tam wiesz, te hotele, motele są drogie i.. Można zawsze zaoszczędzić na czymś, e, można wydawać pieniądze na, na jakieś inne przyjemności. No i to jest akurat e, to jest mój nostek w, w, w Grecji. To jest e, honorata, którą wcześniej poznaliście. Akurat tutaj mrugnęła, także ma zamknięte oczy. E, to jest e, w Mieliśmy strasznego pecha i tak się ciężko łapało wtedy stopa I staliśmy w takich strugach w deszczu, e, auta je, przejeżdżały Założyliśmy specjalnie ka znaczy kamizelki nosimy do bezpieczeństwa Ale założyliśmy jeszcze, jak... czasem kamizelki działają tak e, przykuwająco e, Ludzie myślą, że to jest jakaś policja, coś takiego, nie? Tam zatrzymają się, przynajmniej zwolnią no i e, wtedy jak nam się nie udało złapać stopa, nasza koleżanka Honrata przykryła się po prostu kartonami, które tam znalazła e, i, e, i tak sobie odpoczywała wtedy. E, później, parę godzin później, zeszliśmy po prostu pod most i tam skończyliśmy ten pomno. To jest Istanbul. E, w, w jedną, jedną stronę funkcji jak zatrzymaliśmy się przez kopce fin, takiego ondera i onder nam przenosował a później w drodze powrotnej stwierdziliśmy, że już nie chcemy się spotykać z tym onderem i znaleźliśmy sobie takie miejsce właśnie w parku niedaleko jakiegoś ogrodzenia bo były krzaczki, nie było nas akurat widać E, także nie rozkładaliśmy namiotu, tylko rozłożyliśmy sobie taką grązną opłatę, żeby, e, żebyśmy nie byli widoczni z, z, z daleka e, To jest, to jest e, sytuacja, która zdarzyła się w bankarze e, Próbuję się tutaj wydostać z cudzego mieszkania Idź dalej? Proszę? Nie, nie udało się tutaj. Wybrałaś w tym. Proszę? Nie, bo to było chyba dziesiąte piętro. Ciężko było. Tam u góry jakby uważane klucze. Te klucze nie działały. To jest klucze, który dostaliśmy i który nie działały. Jakie są Wtedy. Może zacznę od tego, jak tam się znalazłem, dobra? To, to taki pewien ulasz. bankarze. Już była godzina 22. Słyszeliśmy sobie miejsca Thomoslego i zapytaliśmy się po prostu tak nic, no e, Przepraszam pana, czy, czy, czy nie wie pan, gdzie tutaj jest jakiś tani motel albo e, jakiś kemping, coś takiego. No mówi tak, no myślę, jest tam taka, taka dzielnica, gdzie są, e, gdzie są tanie, tanie noslegi, ale tutaj pauzę zrobił. Ale wiecie co, ja mieszkam sam. Może chodźcie do mnie. No i pół godziny później. E, po, po, po, po takim imieniu spacerku dam nam klucze do mieszkania, powiedział sobie, że wiesz co, no ja jadę intro do Istanbulu także możecie po prostu tutaj zostać sobie u mnie w, w, w, tym, w mieszkaniu i po prostu jest, jest, jest ono wasze i na następny dzień, jak już wstaliśmy tego naszego gospodarza nie było to dochodzimy do tego zdjęcia proszę? Zamknął nas, tak Mieliśmy klucz, który nie działał. Byliśmy łopcnego gościa i próbowaliśmy się wydostać z tego mieszkania, no nie? Zadzwoniliśmy nam do niego tam. On mówi w pewnym momencie, dobra, to jakobyś kogoś wyśle tam do was, no nie? Eee, to ja mówię do mojej dziewczyny, wiesz co, i tam weź, przygotuję jakiś gaz, pierwszy coś takiego. No wiesz, że eee, no, mieliśmy bekę co nie wiara, naprawdę. No coś się zabawnie w tej sytuacji ale trzeba sobie też myśleć o tym, że to nie wiadomo kto przyjdzie wtedy yy, nie wiadomo kto będzie po drugiej stronie drzwi i udało nam się wydostać z tego mieszkania zawołał po prostu ślusarza. Po, po, podaliśmy mu klucz przez drzwi i od drugiej strony udało nam się otworzyć no i wrócił ten Ulaż późno wieczorem i nas strasznie przepraszał, bo właśnie, sobie, właśnie, właśnie jego koledzy go uświadomili w jakiej sytuacji nas postawił, nie? Że że dwójka obcokrajowców została zamknięta w jego mieszkaniu i nie mogli się wydostać i jak już te wszystkie momenty takie najgorsze będą za wami czyli spędzicie noc w parku będziecie spać w, w tigach Będziecie spać na takiej wysuszonej ziemi, gdzie nie ma jak się ułożyć i e, jesteście sami połamani na następny dzień to wtedy przychodzą właśnie takie osoby, jak na przykład Sami jak na przykład ten Ularz, który okazał się bardzo uprzejmą osobą jak, e, jak Bektarz, który jest na następnym zdjęciu e, i oni mówią wam, słuchajcie Chciałbym, żebyście spędzili noc u mnie w domu Jak poznaliśmy takiego filata w Turcji To było daleko na wschodzie, daleko na wschodzie. tam dojechaliśmy praktycznie do, e, prawie do Syrii To zostali, zostawaliśmy niemalże porywani I to było stopy Było coś takiego Bartosz Jutro Jarba Kir Dzisiaj? Dzisiaj jedziesz do mnie? I moja żona już przygotowuje dla nas kolację e, to, była, to, to, to, jest, to jest akurat Bektarz, dzięki któremu nauczyłem się tureckiego, chociaż odrobinę bo przez 8 godzin jechaliśmy w jednym, w jednym tirze i on dosłownie do mnie gadał osta do mnie gadał i e, to było niesamowite dla mnie, że po paru godzinach, bo to było 8 godzin, godzinie z jego rodziną w tym takim, wiecie, ubogim domku ja dałem, tutaj swoją drogą jest mój pasem ja dałem temu gościowi, temu, temu, temu starszemu panu swój pasek i on był taki zachwycony, że dostał ten pasem, e, i siedzieliśmy tak, wie, wiecie, e, wszyscy razy i ten, ten Bektarz rozmawiał ze swoim ojcem i mówił, że e, znaczy, odpowiadał na pytanie, czy oni coś rozumieją po turecku i Bektarz powiedział, no, dziewczyna, coś tam, coś tam ale że chłopak rozumie i wtedy spojrzał się na mnie a ja powiedziałem mu tak, tak, nie rozumiem bo... wiecie, taki progres to jest... tyle rzeczy się można nauczyć jeszcze jak zwłaszcza jak się, jak się żyje wśród tych ludzi jedzenie często było, jak już wiecie, jak już ci ludzie nas zaprosili do siebie do domu, to później była kolacja najczęściej, albo było ścian na nie, albo ślanie, albo, była, albo po prostu nas zaprosili tylko na obiad i już nie, nie do domu. No i z takich co ciekawszych rzeczy, co, co miałem okazję spróbować, to było mhm. e, świeże roślinne właśnie przy z Turcją, albo e, robaczki w Korei, które, które, które oni sprzedają normalnie w, jako przekąski do piwa i tam ludzie siedzą, wiecie, dyskutują e, i przycinają takie, takie robaki. to są jedwa wniosek, akurat to jest, to jest też to jest moje ulubione danie koreańskie i to jest bakuksu i to jest e, po angielsku ice noodles e, po polsku to będą po prostu mrożone, mrożone kluski tak? e, proszę i e, to jest, to jest, to jest no, e, makaron taki jak jak, jak rany, wraz z e, z tam było mnóstwo sezamu było bardzo dużo było bardzo dużo wodorostów tak, i, znaczy to są glony akurat które, które można normalnie w Polsce kupić jako e, do i no i do tego jeszcze jajko zalane wodą i do tego dołożony jeszcze lód i to było zimne ale przypyszne. to było tak niesamowicie dobre jest, y, to jest jedna z... jak, jak ludzie pytali się czy, czy coś co próbowałem w tej Korei co mi najbardziej smakuje właśnie mówiłem, że to a kolejna potrawa, którą też próbowałem w, w Korei jak to się nazywa? bakuksu, bakuksu. Kolejna potrawa, którą też spróbowałem w Korei, to są nasi gospodarze, którzy nas zaprosili na obiad. To jest.. To jest potrawka z pieska. Ale to no. jest u nich bardziej tak ma rzecz, Tak, tak, dokładnie. Oni to jedzą. Jest coś takiego u nich jak właśnie Dzień, dzień Psa. I oni wtedy I kiedyś w przeszłości, jak jeszcze jak, jak, jak tam w Korei panował głód, bo ciężko właśnie zdobyć pożywienie, znaczy takie takie pełnowartościowe, wtedy właśnie przerzucili do... Koreańczycy, zmienili nastawienie do, do owadów, tam ciężko jest na przykład znaleźć jakiegoś dużego zwierza, bo, bo jest. Jest olbrzymia populacja, tam jest ponad 50 milionów mieszkańców, na, w kraju wielkości yy, połowy Bułgarii, także, yy, także oni, wiecie, coś musieli jeść w tym czasie. No i to jest, wtedy właśnie powstało coś takiego jak Dzień Psa. W naszych czasach to już nie jest Dzień Psa, tylko to jest Dzień Psa i kurczaka Czyli te osoby, które przerzuciły się na taki zachodni styl, czyli yy, nie za bardzo lubią w, yy, w jedzeniu. Yy, Piesku, to, to one w tym, w tym czasie jedzą yy, jedzą yy, teraz tak, dochodzimy do pytania o język I teraz tak, ja znam, yy, jak kończyłem liceum to miałem trójkę z angielskiego jak, yy, jak zacząłem podróżować to teraz moim głównym yy, miałem się język angielski, ale, yy, a, ale pozostałe języki poznałem się na miejscu i tak na pojechałem do telei, bo nie miałem przygotowanego, yy, nie, miałem, nie znałem wtedy ani języka, ani nie miałem wtedy yy, planów co z zwiedzę kupiłem bilet, poleciałem i na miejscu się okazało, że wszędzie są tylko takie znaczki jak były jakieś poradniki, jakieś informatory, wszystko było z takimi znaczkami. Znaczy, znajdowało się coś oczywiście po angielsku, bo tam wpływ ale tam nie jest olbrzymi. Ale, ale były ciężko na samym początku. A później, dopiero w miarę tego, dzięki temu, że, że podróżuję właśnie autostopem i dzięki temu, że, że, że wchodzę między tych ludzi że mogę z nimi porozmawiać takie twarzą twarz to wtedy się tak naprawdę uczę tej, tej całej tej kultury, e, kultury tych podstawowych zwrotów nie wiem czy słyszeliście o czymś takim jak metajęzyk e, językoznawcy e, uważają, że, że, że jest coś takiego jak meta język, który tak naprawdę łączy wszystkie, wszystkie inne języki i w każdym języku występują takie zwroty jak ja, ty, my, wy, oni coś tam jest chcieć, dawać dzięki tylko takim podstawowym zwrotom można wytłumaczyć wszystko czyli jeżeli pojedziecie do jakiegoś kraju nauczycie się tych takich podstawowych zwrotów jak ja, ty, my, wy, on chcieć, dziękuję, dzień dobry to wtedy możecie wytłumaczyć wszystko hmm. hmm. jeszcze ja powiem, że nie używałem w ogóle internetu w Korei to jest niemożliwe, bo tam jest wszędzie wifi i to naprawdę jest wszędzie. Dżungli, nawet na znalazłem... wifi. Yeah. Co? To yeah. no po prostu jesteśmy tam, jeżeli, jeżeli chodzi o Polskę technologicznie, to jest Polska, nie? To jest taka średnia. To Korea jest tak 10-15 lat do przodu, tam naprawdę nam daleko. Do, do ich stylu życia, do ich kultury e, no i tam jest wszystko dużo bardziej rozwinięte nie? wszędzie tam powie z internetu nie ma problemu i to jest strasznie taki bo no, wiesz, chcesz tutaj, no, jedziesz gdzie, chcesz się oderwać no ale jesteś w tym motelu, czy gdzie, czy, czy u kogoś, kto Cię ugościł no i e, koniec końcówowi, tak, wyciągniesz ten telefon i przypadkiem sobie sprawdzisz pojeźń z blokami, nie? ja jestem, e, pomimo tego, że, że jestem przeciwnikiem czegoś e, korzystania z internetu w podróży to, to wiem, że to po prostu są takie sytuacje, gdzie to jest bardzo potrzebne e, miałem, e, to było bardzo... a na przykład bariera nie jest ważna. wiesz co, no fajnie jest na przykład mieć tłumacza, godle, w ale tylko, że wtedy musisz płacić za za za ale tak, tak. tak. tak. tak. tak, tak. tak, czy można zainstalować. Proszę. Są teraz tłumacze w ogóle. Yy, że moż tak, możesz zainstalować sobie tak. języki, które potrzebujesz. Tak, tak. I mam na przykład coś takiego zainstalowane w, tak. w <grym> to, to, to. <grym> Ale e, czego ja akurat e, nie robię, to staram się nie korzystać z czegoś takiego, bo wtedy jest ciężej nam rzeczywiście języka. Jeżeli się on, człowiek stoczy na głęboką wodę, to wtedy po prostu panie z musi się tego nauczyć, musi się nauczyć panu zdrowiu, prawda? E, przejdę jeszcze do takiego, e, do takiego zagadnienia jak bezpieczeństwo e, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to e, zawsze warto się przygotować do podróży ale nie ma bada, coś się musi zawsze skrzalić, coś musi być nie tak, nie? I to jest akurat zdjęcie, które wysłałem moim rodzicom, musiałem je trochę podrasować i to jest akurat w Turcji, gdzie zachorowałem Miałem tam ponad 38 stopni gorączki, najpierw mnie przyjęli, na chwilę mnie przyjęli w szpitalu, później przez parę dni leżałem w kraju limonkowym I po prostu moja dziewczyna się wtedy mną opiekowała I no, Sytuacja na przykład trzeba się e, trzeba. No, Prawdę hmm. powiedział, że człowiek się nie przygotuje, e, ale trzeba być e, świadomym tego, że coś takiego może się zdarzyć. E, okay. e, tak, mam IC card. E, To jest takie międzynarodowe, to jest International Student ID card czyli międzynarodowa legitymacja studencka i w niej jest ubezpieczenie, ona obejmuje rok. E, więc e, nawet część osób, które na przykład kończą studia, kupują sobie po prostu do i bo to jest e, wymienne za, e, za legitymację studencką. E, I jest e, bardzo tanie, bo to nie jest wcale duży koszt. Ja kupowałem coś takiego w zeszłym roku i to było około 100 zł, może coś, coś więcej można sprawdzić w internecie, jest, do tego strony jest bardzo dużo zniżek dla studentów, znaczy dla, dla posiadaczy tej karty, no i e, jeżeli też ma się tę kartę, to można wtedy na przykład, nie, jeżeli się nie jest studentem, można e, dostawać ulgi po prostu o no, tam PKP, e, czy, czy jak się jeździ komunikacją miejską w Trakowie tak samo. To, tylko, że ta karta wystarczy. A po studiach, ktoś, z naukę, to nie ma jakieś szanse na jakieś Wiesz co, żeby dostać tą kartę, wcale nie musisz mieć e, tego, nie musisz mieć informacji z tego. Albo musisz mieć, jak, albo jakoś to da się to jak wiesz? Także to jest to jest ubezpieczenie, które ja polecam i które, e, które mi się rzeczywiście przydało, bo jak byliśmy w Korei, moja dziewczyna zaporowała. Tak, ten, co na całym świecie. E, I właśnie jak byliśmy w Korei, to musieliśmy na parę godzin pójść do szpitala i wtedy przez te parę godzin, nie, znaczy parę godzin w szpitalu nas 400 zł nie? Musieliśmy to wyłożyć z waszej kieszeni, jak wróciliśmy do Polski, to nam to zwrócili. Hmm. Tak, tak, to wygląda na takie zasadzie. Tak. Chyba, że jesteś hospitalizowany, czyli zostajesz na dłużej w szpitalu, to wtedy oni na bieżąco wtedy płacą. I.C. Hmm. I.C. Jeżeli tak. nie znaczy w tym wtedy w Turcji, w wtedy nie miałem w I pojechałem do. Y, to, to już było właśnie tam przy granicy z Syrią, także byłem wiecie, na 4000 km w y, y, y, I musiałem sobie jakoś poradzić. Poszli, pojechaliśmy wtedy do szpitala, poprosiliśmy Musiała, żeby nas zabić do tego szpitala. No i powiedzieliśmy lekarzowi, jednemu mówił po angielsku, że jest taka, a nie inna sytuacja, czy nie mogłabym po prostu zostać w celu, czy nie mogliby im czegoś dać na razie wyrośnić. Na następny dzień, jak już się troszkę lepiej poczułem, to pojechaliśmy dalej na stopach, ale to nie dało... Yy, nie czułem się na tyle dobrze, żeby, żeby, żeby bardzo daleko pojechać i przykładem była Antalya, do której dojechaliśmy e, i byłem w takim stanie, że jak nas tirowiec wysadził i powiedział, słuchajcie, tam jest stacja mezylowała nie, tam możecie sobie tam łapać stopa czy coś takiego to odcinek 500 metrów szedłem e, przez pół godzinę po prostu musiałem się non stop zatrzymywać i poradziłem sobie w tej sytuacji, nie miałem to ubezpieczenia, ale fajnie jest mieć ubezpieczenie, tak Jakoś nie, nie ma sytuacji. Tutaj nie wiem czy na tym zdjęciu widać, to jest akurat kolejna rzecz, którą, którą parę, które część osób przeraża, to są jakieś zwierzaczki, które można po drodze spotkać. Nie? Jak byliśmy w Korei, tymi, chcemy jechać do, do. Chcemy zobaczyć jakąś tam chcemy tam spędzić. Chcemy tam spędzić dzień, żeby się zrelaksować. Wiedzieliśmy się, że są dwie wyspy, na szczycie tam było troszkę więcej, ale dwie, dwie wyspy, do których możemy dojechać. Jedna była bardzo turystyczna, a druga to była taka, gdzie były tylko dwie, dwie się na krzyż i położone, znaczy położona droga między nimi. Więc weszli, pojechaliśmy na tą, tą, tą bez, kompletnie bez ludzi, weszliśmy w dżunglę, no i po trzech godzinach iść w stronę, w stronę brzegu plaży, no, mieliśmy właśnie takich e, przyjaciół po drodze, do to było takich No i też trzeba się wystrzegać, na przykład ja mam zawsze, e, często wiele osób chodzi tylko w sandałach, albo w plawka, albo coś takiego, a ja mam e, zazwyczaj duże, znaczy wysokie buty, takie e, ponad kostny, znaczy takie trzymające kostki. Parę stron przygotowałem, które mogą być dla Was przydatne, e, które, e, które warto sobie zapisać. Ja nie ze wszystkich korzystam, ale, ale jeżeli ktoś się wybiera w podróż, fajnie jest sobie coś takiego wiedzieć. E, e, pierwszą sprawą jest Airbnb. To jest e, strona, gdzie, gdzie ludzie wynajmują sobie swoje mieszkania w e, bardzo niskich cenach. To jest e, można taniej niż. E, Wodno do To jest warm shower, to jest dla, dla rowerzystów głównie, ale tu chodzi bardziej o to, że, że, że można po prostu zagadać do kogoś, kto się też ugości gości. Na pewno wiele osób słyszało o co tak? Cold surfing. Miałem, z cold surfingu korzystałem z, w trakcie swoich podróży. Dwa razy Raz w Istanbule i raz w Seulu. E, tu jest alternatywa. Be welcome. E, I druga strona bardzo podobna do coachingu. E, to jest w Hospitality e, Dlaczego powstały jeszcze takie alternatywy? No to jest związane z tym, że tam w coachingu pojawiły się różne opłaty i, e, no i ludzie chcieli, żeby było jednak żeby wszystko polegało, opierało się na życzliwości kolejną, kolejną grupą to jest dostępne transportu to oczywiście wszystkim znany pewnie polski bus też miałem okazję, przyjemność z tego korzystać to fajna alternatywa, żeby na przykład kogoś kto, kto nie jeździ na stopa, żeby zabrać tak samo jest coś takie jak Simple Express i oni mają e, troszkę podobno, znaczy oni mają w połączeń w zupełnie inną stronę Europy, bo oni jadą w kierunku e, Sankt Petersburga. Wodla e, Car e, the Crew to jest akurat e, bardziej związane z jachtostopem. Nie wiem czy ktoś słyszał o czymś takim. OK. E, to jest strona, na której e, na której ludzie piszą, że potrzebują załogi na, na swojej jachty żabile, na, na żabłowce, statki e, i tam można się zgłaszać, że jest się chętny na coś takiego. E, wiesz co? Słyszałem o osobach, bo ja nie skorzystałem z tego. Właśnie na Tak, tak. No i właśnie w tej że są niektóre przypadki. Ee, że część osób e, przymyka na to oko, da się podróżować bez tego, e, ale w większości e, tak. Jest taka stronka podróżnicza, nazywa się Lotja Herofel, i oni niedawno chcieli poradzić właśnie z tym, jak to Tak, to tak. Oni nie wiem, czy to oni wydali książkę jak postęp, po prostu? Znaczy, no, właśnie, Państwo nie o tym mówię, taki pod, pod, podręcznik. Dokładnie. Nie wiem, czy ktoś słyszał? To jest, taka z, to jest taki blok, gdzie ludzie też podróżują właśnie między innymi na jachtach okay. jeżeli chodzi o tanie o latanie, -latanie no to ostatnio pojawiło się coś takiego jak Biblia do latania znaczy, to jest takie, co nada, się coraz częściej słyszy, ja przynajmniej coraz częściej e, słyszę nie kupowałem tego, ale słyszałem, znaczy widziałem sample przykłady i całkiem to informacje z przodu. Jak korzystam, jak kupuję sobie tanie loty, to oczywiście ze Skyscanner'a korzystam i tam można super oferty znaleźć, tylko warto najpierw znaleźć na Skyscanner'ze, znaleźć sobie, jaka jest najniższa cena, a później do tego porównywać na innych stronach, bo, bo okazuje się, że można jeszcze bardziej zejść z ceny jest coś takiego jak Azulon, nie mam tutaj jakiegoś bloga nie wiem jak wiele osób słyszało o Azulonie to jest taki program stworzony właśnie przez Polaków, który, e, który szukuje, wyszukuje tanie loty e, i no naprawdę można znaleźć oferty takie za 4 euro po Europie za, za 10 euro, jak teraz szukałem lotów do Gruzji to tam znaleźliśmy za 80 euro, za 50 euro to wiecie, to są kwoty rzędu 200 złotych w pewnym dwie strony no i e, coś, co, co chyba każdy autostopowicz e, znaczy chyba każdy autostopowicz o tym wie, to jest Hitchwiki I to jest kompendium wiedzy o tym, e, e, jak się wydostać z danego miasta, jak znaleźć nocleg, jak, gdzie znaleźć fajne jedzenie, jakieś lokalne, e, lokalne fajne e, miejsca do zobaczenia. O, o tym co jest najważniejsze, co wcześniej poruszyliśmy czyli cel, cel tego wszystkiego Jak przyjeżdżam do Krakowa ciężko jest mi wrócić do normalnego życia z tego względu, że wiele osób y, zaczyna się ograniczać Nawet moi znajomi, dobrzy znajomi, którzy, którzy też podróżują Widzę, że po prostu po jakimś czasie, jak już siedzą w tym krakowie, jak już siedzą w Polsce, jak już, się pracują Mają takie myślenie, że no nie da się, nie? I... Chciałbym wam powiedzieć, że wyznaczenie sobie celu w życiu jest dokładnie takie samo, jest to dokładnie tak samo analogiczne do tego, jak wyznaczenie sobie celu podróży jeżeli macie zamiar zrobić jakiś ambitny projekt, ale uważacie, że nie jesteście w stanie tego zrobić, to postarajcie się zrobić po prostu taki jeden krok, w dwa, później trzy. Sami zacznijcie się motywować, że się udaje. Ale jeżeli się nie uda, to na 100% będzie się bogatsi o swoje doświadczenie. Ja w swoich podróżach poznałem osoby, które mi opowiadały o Bogu. Osoby, które mi opowiadały o tym, że powinienem zostać takim, jakim jestem. Dowiedziałem się wiele o historii, o różnych kulturach. Wiem, że gdybym po prostu tego nie zaczął robić, to bym teraz tego nie wiedział. Także z tym wszystkim takim czemu zostawić no i dziękuję. pendrive, bo w, w pewnym momencie mam się skończyć w końcu miejsce na w aparacie gaz pieprzowy, e, szpiwór, kalimata, namiot i sprawdzić czy jest kompletny A nosisz, ze sobą na pendrive i popie dokumentów przy okazji, skanę? E, no. nie, nie, nie, wiesz co, robię sobie serą i w plecaków bo część dokumentów mam w tym, w tym tutaj pocketku, mm -hmm. a część dokumentów mam, znaczy dokumentów mam w plecaku. Okay. W ten sposób jeszcze robię sobie skany i wysyłam na maila po prostu. E, gaz pieczowy, karimata, namiot, ręcznik, tutaj już mówię, e, Kosmetyki, e, pasta, szczoteczka, kamizelka blaskowa, e, trochę jedzenia, ale to zazwyczaj kończy się na tym, że przywożę do domu później jakieś pińskie. E, butelka wody e, zawsze mam ze sobą jedną zapasową w plecaku. E, e, menaszka, mam taką. E, jeszcze mam takie pytanie. Chcielibyście zobaczyć coś fajnego, co przywiązują z kolei? Proszę? Pan. O? Ja, to ja Teraz może podam pierwszej osobie I Ty kotem, tylko się nie wystraszcie, dobra? Nie, jak się ja, <grymne> Okej, okay, czytać dalej? Czy jesteście ciekawi co tam jest tu? Nie Wiecie jak to ja nazywa jak, jak to nazywam? To jest odgłos kolejny. To jest coś co było słychać wszędzie. To jeden? To sze? Nie, tego akurat nie wiem. Okay. A to kubek, kłótka przeciwdeszczowa, pokrowce na plecaki, to jest bardzo istotne. Mały plecak ponieważ jak już powiedziałem wcześniej fajnie jest mieć coraz, jak najmniejszy ten plecak ale jeżeli jedziemy do takiego kraju jak Korea to to jest ciężko przewidzieć co tam będzie nam potrzebne więc zawsze w plecaku mam jeszcze jeden mały plecak a duży wtedy na przykład mam taki trik że zostawiam w supermarkecie w takich boxach bagażowych albo można u kogoś po prostu kto cię długo długopis, marker, jakiś pamiętnik zapałki, usteczki, mokre no, i też takie zwykłe, flaga. Flagę polską to nawet ma ze sobą teraz. I to jest... Stąd jeżdżę już od półtorej roku. Wcześniejsza już niestety się zdarzyła. Mm -hmm. <laughs> ok, yy, jakiś element przykuwający uwagę. Tam, na pierwszym zdjęciu widzieliście, że miałem taką stylopanową łapę. Yy, tak, akurat tylko raz jechałem z tą łapą i wtedy jak pojechaliśmy z moją mamą w tą podróż, yy, to, yy, to, to wiecie, to mieliśmy tylko jeden komplet yy, czułków, znaczy rzeczy na, na stopach więc ten, ta, ta, ta, ta, ta stylopanowa łapa służyła mojej mamie zamiast, zamiast każnaty. Jak było tak cholernie zimno, to zajmowała się z tym skuliła i spała na tej, tej e, stroganowej wadze. Ok? E, flaga na szynka do dolenia. E, Książeczki. Proszę. E, Książeczki. Znaczy tutaj akurat dla mnie to, to jest ten testament, znaczy Biblię, którą włożę ze sobą. E, Mamy też zdjęcia rodziny, żeby tak się nie czuć samotnie w tej podróży. Eee, Tłumacz w telefonie, to jest to, co mówiliśmy. Eee, I mapę offline. Także to jest, to jest wszystko, co mówię. Eee, ostatnio zrobię taki zakup. Kupiłem sobie powerbanka, do, to, to, to dostałem prezencie tego powerbanka, to jest za angielsa sprawa, w sensie można, e, można uratować swój telefon w parę minut, nie? E, a tak to tirowcy zawsze mają e, ładowarkę w, w kabinie, tak. e, w domu jak się ktoś zaprosi, to wtedy też możesz ładować i na stacji benzynowej. Stas, aha, i jeszcze, e, jeżeli jedziesz i masz okazję, żeby to ładować, to od razu ładuj, bo wtedy nie jest trudne, że to nie a jak ładujesz akumulator? do Nie mam już. Mamy tylko taką słychać, bo w Aha, do tego jak ładujesz akumulator? Wiesz, co masz? Mamy słychać ładowarkę taką pod do tego miasta na stacji, czy też w jeszcze? Aha, widzę. Nie jestem ciekaw, czy Ci się podobało. Pamiętaj, że wszystkie, wszystkie, absolutnie wszystkie fajne rzeczy, o których Bartosz dzisiaj mówił, znajdziesz pod adresem namyśnikrower.com ukośnik 006. Poza tym jest mi niezmiernie miło oznajmić, że mam nagrany kolejny odcinek. Będzie on dotyczył rowerów poziomych. Poprowadziłem go, z, jak się okazało później, oczywiście nie znałem wcześniej tej osoby, z kimś absolutnie wyjątkowym. W związku z tym już niedługo będziesz mógł posłuchać tego odcinka. A poza tym od dzisiaj masz możliwość zadania pytania w formie audio. Co prawda nie jest tego dużo, bo znalazłem jakąś tam darmową usługę. Tych pytań można zadać tylko 20 chyba w ciągu całego miesiąca. Natomiast ja te pytania będę zbierał i od czasu do czasu zrobię odcinek podcastu poświęcony tylko i wyłącznie pytaniom od Was. Czyli takie Q&A w świecie. Strasznie Ci dziękuję i pamiętaj, że możesz ocenić ten podcast w iTunes. Daj mu taką ocenę, na jaką zasługuje. Naprawdę, nie, nie żebrze tu jakieś piątki, szóstki, czyli ile tamtych gwiazdek można dać. Jeżeli coś Ci się w nim nie podoba, a dajesz ocenę, to bardzo Cię proszę, napisz w komentarzu, co jeszcze mogę zrobić, aby, aby po prostu słuchało się mnie lepiej. Dzięki Ci strasznie, strasznie. Bardzo. Ale to bez sensu brzmi. Ale trudno. Trzymaj się i do usłyszenia już niedługo. Cześć.